Jest to niezmiernie miło widzieć tyle znajomych twarzy, co oznacza, że nasze relacje są bardzo solidne i to jest taka niezbędna przesłanka do tego, żeby dobrze funkcjonować na rynku, ale widzę też wiele nowych twarzy, co oznacza, że się rozwijamy i to jest naprawdę bardzo taki dobry i pozytywny prognostyk na przyszłość. Chciałbym Państwu przedstawić teraz nową arystę z punktu widzenia naszego lokalnego miejsca, czyli Polski. Tak jak już wcześniej e, tutaj było powiedziane, e, nowa Alesta powstała z połączenia trzech firm, które tutaj zostały szeroko omówione i wspomniane i stworzyła nowy organizm, nową e, jakość, e, która będzie w tej chwili e, w stosunku do państwa występowała już jako arysta już nie nowa arysta, już nie ex-hentura, już nie ex tylko właśnie arysta. Nowa firma to jest jak gdyby nowe otwarcie, to są nowe perspektywy. Znaczy te perspektywy, skąd one się biorą? Dlaczego mówimy, że to jest takie istotne w momencie, kiedy powstaje nowy organ? W ciągu najbliższych kilku lat. W wyniku połączenia z tych trzech organizacji mamy kilka strategicznych celi, które chciałbym Państwu zaprezentować. Jedną z nich to oczywiście poprzez połączenie produktów będziemy chcieli przekroczyć wartość sprzedaży netto w około 200 milionów złotych w ciągu roku, co powinno ulokować nas w pierwszej piątce E, największych dostawców środków agrochemicznych w Polsce. I jednocześnie, jednocześnie wprowadzić 25 nowych produktów nad, pracą, nad wieloma już z nich rozpoczęliśmy e, od pewnego czasu, kontynuujemy je i będziemy wprowadzali nowe rozwiązania. Nowa Arysta, czyli jak gdyby nowa organizacja to również jak gdyby jeden front, jedna twarz w stosunku do klienta. Ta jedna twarz jest niezmiernie potrzebna do tego, żeby móc realizować te zadania, a te zadania już jako nowa organizacja i jako ten jeden front będziemy organizowali e, poprzez pełną integrację e, wszystkich elementów. To znaczy jedno biuro, zintegrowaliśmy wszystkie biura w jedną biuro. jedna oferta, wszystkie oferty Kiedy będą przedstawione Państwu już jako le, pod na tych samych zasadach nie oraz ustawić. jeden zespół zintegrowany, który intensywnie pracuje już na Coś poziomie o Jakie to ma znaczenie dla naszych klientów no dla sieci dystrybucji? Czy to Jednym z tych jest, że E, będziemy współpracowali z wszystkimi dystrybutorami. dystrybutorami, do tej wory było tak, że jedna firma współpracowała z daną częścią dystrybutorów, inna z inną, natomiast w tej chwili będziemy współpracowali już ze wszystkimi. I to między innymi spowoduje, tak biorąc pod uwagę również pewne różnice geograficzne położeniowe, że będziemy mieli ofertę elastycznie przygotowaną i dostosowaną do poszczególnych klientów. Będzie to oznaczało również takie klasyczne partnerstwo, to znaczy będziemy działać dla obopólnych korzyści. To jest naszą taką główną wykład. Z e, solą każdej organizacji, każdej firmy, która zajmuje się sprzedażą jest oferta. Nowa Arysta będzie posiadała rzeczywiście unikalną ofertę Blisko 80 produktów we wszystkich możliwych kategoriach. Będziemy praktycznie rzecz biorąc jedynym dostawcą na rynku we wszystkich kategoriach produktów. I tak jak już wcześniej wspomniałem, wprowadzenie wielu nowych produktów w najbliższym czasie to jest naszym takim głównym zadaniem strategicznym. Jak ta nasza oferta będzie. Się prezentowała, za chwileczkę Państwu pokażę. Chciałem tylko tutaj tak sumarycznie podsumować 9 tych kategorii, w których nasza oferta będzie dla wszystkich w Polsce dostępna. herbicydy I pokrótce chciałem tylko po prostu tak dla przypomnienia pokazać, że dysponujemy e, różnymi rodzajami środków do zwalczania kwas. Zarówno są to Selektywne do zwalczania chwastów y, jednoliściennych, tak jak targa, pantera czy Se To są selektywne herbicydy do zwalczania pastów dwuliściennych. To są herbicydy totalne. Fundicydy. Y, jest to nasza najszersza oferta z wszystkich kategorii. Tutaj muszę się pochwalić, że y, w tej grupie mamy praktycznie wszystkie produkty, a, a praktycznie rzecz biorąc ich zdecydowaną większość, którą można zaoferować do zwalczania chorób w sadach i e, w uprawach warzywniczych. Można powiedzieć, że nasza oferta w tym segmencie, w tej dziedzinie jest praktycznie kompletna. Tutaj chciałbym wymienić kilka takich znaczących naszych sztandardowych produktów, na przykład Kaptan 82 wg Sylit podstawowe produkty do zwalczania parchaja błoniowego, chlorotalonii, mankoze, proplan, a jednocześnie chciałbym za zauważyć, że w tej grupie są również nowej generacji fungicydy, fungicydy oparte na wyciągach z Alp Morskich, takie jak plantivax czy Vaxiplant, których zastosowanie będzie się zwiększało i których renoma będzie rosła w najbliższym czasie. insektycydy, również szeroka gama m, m, różnego rodzaju produktów systemicznych, takich jak apacz, czyli klocianidyna, klasyczne produkty w oparciu o pyretroidy, ale również produkty do ochrony biologicznej, takie jak Karpowirusin czy e, produkty e, e, o działaniu e, jako inhibitory chityny, a jak również insektycydy do zwalczania szkodników zbożowych. Grupa akarycydów, chciałbym tutaj Państwu zwrócić uwagę, że już jest nowy Sanmaj w nowej formulacji 10SC. Biostymulator, bardzo szeroka grupa produktów, grupa nad którą firma pracuje intensywnie od wielu lat, grupa wobec której e, została e, Opracowana nowa strategia rozwoju firmy Produkty, które w Polsce są stosowane już od wielu lat i rozwijane I produkty w stosunku do których my w firmie Arysta Polska Stworzyliśmy specjalny oddzielny dział Który zajmuje się tylko Sprzedażą, promocją i rozwojem tych produktów Wśród nich Oczywiście nasz sztandarowy Biostymulator Asahi który ma szerokie zastosowanie i który łagodzi również wiele objawów stresowego wpływu czynników na roślin. Oczywiście w tej w naszej ofercie są produkty pomocnicze, jak gdyby takie, które są potrzebne do tego, żeby była oferta w miarę pełna i zróżnicowana, między innymi innowacyjne nawozy, produkty w oparciu o aminokwasy, jak również i produkty y, zawierające y, mikroelementy takie jak, jest misiarka, czy marinas. Zaprawy nasienne. Do tej pory Arista nigdy nie kojarzyła się z tą grupą produkcji. Nowa Arista, ta która powstała z połączenia trzech firm będzie oferowała w szerokim zakresie zaprawy nasienne zarówno do zaprawiania Zbóż, kukurydzy, nasion, e, roślin strączkowych, ale również ziemniaków. Chciałbym tutaj, przy tej okazji, Państwu powiedzieć, że teraz intensywnie pracujemy nad rozwojem tych produktów, żeby poszerzyć ich w zakres rejestracji i żeby e, ta grupa produktów była tak ważna w firmie, jak inne grupy produktów do tej pory. Regulatory wzrostu. Produkty niezbędne do tego, żeby zatrzymać kiełkowanie na przykład ziemniaków czy cebuli. Produkty niezbędne do tego, żeby można je było stosować do przerzedzania zawiązków, do zapobiegania opadani opadaniom przedzbiorowym I ta grupa też znajdzie się w pełnej ofercie. Dodatkowo, Adiowanty, produkty zabezpieczające e, łuszczyny rzepaku przed e, pękaniem. No i nowa grupa z, e, produktów biobójczych, które będziemy oferowali naszym klientom. I w stosunku do których produktów, to został utworzony e, oddzielny dział i dedykowani do tego zadania ludzie. Masz dwie katy do pokoju. Dwie katy mhm. do pokoju? No, wdrożyć, żeby móc te produkty wszystkie umiejscowić na rynku. Dlatego jest niezbędna kompleksowa obsługa klienta i mam nadzieję, a nawet jestem przekonany, że ta obsługa w nowej, nowej organizacji będzie bardzo już zintegrowana. Ta integracja trzech organizacji polegała na tym, że będziemy oferowali produkty z jednego magazynu na tych samych zasadach że wszystkie produkty będą miały jednolity system fakturowania, że rozbudowany będzie zespół obsługi klientów, że ujednolicony zostanie system bonusowania. To jest naprawdę e, duża, epokowa zmiana, szczególnie dla firm, które połączyły się z ALS i, i stworzyły nowy organizm, dlatego że te zasady w tych firmach były inne i w niektórych przypadkach były stosunkowo uciążliwe dla naszych klientów. Będziemy bliżej rynku. Co to oznacza, że będziemy bliżej rynku? Można powiedzieć, że wszyscy, którzy działają w tej branży są blisko rynku. Ale my będziemy chcieli być jeszcze bliżej. dlatego, że mamy zreorganizowany cały system dotyczący strategii sprzedaży. Mamy pięć regionów, Mamy ponad 20 przedstawicieli, to jest naprawdę duża ilościowa zmiana. I mamy 5 osób odpowiedzialnych za marketing operacyjny, co jest niezbędne, żeby wspierać sprzedaż produktów oferowaną klientom na rynku. W związku z integracją i powstaniem nowej arysty, na arystę Polska zostały nałożone nowe obowiązki. Będziemy odpowiedzialni również za sprzedaż, w innym regionie, będziemy odpowiedziali za działanie w krajach bałtyckich i biorąc pod uwagę program rozwojowy, w najbliższych pięciu latach mamy zamiar zarejestrować 15 produktów dedykowanych tylko na ten rynek i również do tego celu został stworzony zespół we, we, Wewnątrz Arysta Polska. Żeby zapewnić sobie funkcjonowanie, żeby można się rozwijać, żeby wprowadzać na rynek nowe produkty, musi być zorganizowany i aktywny zespół dotyczący badań <coughs> rozwoju i rejestracji. Z czego będą wynikały te nasze nowe kierunki rozwoju, nowe technologie? Nowy, no, nowy zespół, który również m.in. tym się będzie zajmował. Chcemy się skupić na trzech takich głównych e, nowych technologiach, to znaczy technologię three-way, czyli wprowadzać produkty oparte przynajmniej na trzech składnikach. Jest to niezmiernie istotne w tej chwili, żeby rolnicy mogli rozwiązywać kilka problemów na jednym razie. Nie jest to łatwa sprawa, ona wymaga wielu badań, wielu doświadczeń, ale firma uważa, że warto jest w tym kierunku inwestować. Będziemy również rozwijali technologię bez pozostałości. Tak jak już wcześniej wspomniałem, mamy biologiczną opcję. Mamy również nowej generacji funkcji. To jest właśnie to, na bazie czego taka technologia będzie rozwijana i, że tak powiem, w kuchni naszej mamy kilka następnych produktów, które w tej skutecznej ochronie bez aktywności będą brały udział. No i tak jak już wcześniej tutaj wspominałem, ten dział biostymulatorów i ta grupa produktów, która jest taka ważna dla Arysty, w stosunku do której Arysta buduje określoną strategię. Chcemy wprowadzać tak zwaną technologię farmer benefit, czyli zastosowanie biostymulatorów już udowodnionymi, konkretnymi korzyściami dla rolnika, jako jedna część i również biostymulatory łączne zastosowanie zastosowaniem zastosowane ze środkami ochrony rozwój. To będzie coś, co będzie nas na pewno wyróżniało na rynku i na co położymy w naszym rozwoju i w naszych badaniach duży nacisk. W sumie będziemy prowadzili ponad 30 projektów badawczo-rozwojowych. We wszystkich kategoriach ale koncentrując się oczywiście na środkach ochrony roślin, na biostymulatorach, na tej technologii bez pozostałości i to będzie to, na czym firma w najbliższych kilku latach e, będzie się koncentrowała i, i w którym kierunku będzie inwestować.